Witam wszystkich, witam panią skarbnik, panią Sylwię, Panie i Panów Radnych. Stwierdzam, już mamy kworum. Otwieram porządek obrad 68 sesji Rady Miejskiej w Kowarach dnia 30 kwietnia 2014 roku. Przeczytam porządek obrad. Punkt 1 otwarcie sesji punkt 1, przyjęcie porządku obrad. Punkt 3, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały do na rok 2014, punkt zamknięcie sesji. Kto z Państwa jest za przyjęcie tego Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary. Proszę bardzo, Pana Wczoraj odbyła się Komisja Budżetu Planowania i Finansów w sumie na wniosek Pana Burmistrza. Razem z panią skarbnik yy, został zakończony przetarg na przebudowę stadionu, yy, budową trybun. Yy, yy, firma, która stanęła jedna firma do przetargu, kwota, która brakowała, brakowało kwoty 60 paru tysięcy do tego, aby przetarg można było rozstrzygnąć i podpisać umowę. Yy, propozycja pana burmistrza była taka, aby dopłat do wody yy, zabrać brakującą kwotę i dołożyć do inwestycji związanej z budową trybun na stadionie. Rada wczoraj nie przychyliła się do tej decyzji Pana Burmistrza na Komisji Budżetowej. Wypracowaliśmy stanowisko, że najkorzystniejszym wyjściem z tej sytuacji będzie ogłoszenie trzeciego przetargu i rozbicie tej inwestycji, aby była płacona transzami. Jest szansa, że zostanie więcej firm do przetargu. Uzyskamy korzystniejsze warunki i myślę, że nie będziemy musieli dokładać do tego żadnych pieniędzy dodatkowo niż te, które zagwarantowaliśmy w uchwale budżetowej na ten rok. To tyle w ramach informacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę. Pan. Ja myślę, że y, powinniśmy też do Pana publicznej może w formie y, y, wniosku Nie był na 31 lipca, tylko żeby był na 31 sierpnia. Eee, żeby to gwarantowało bezpieczeństwo też dla firm, które startują w wykonaniu eee, tego zadania i z, z wykonania go nie w pośpiechu, tylko e, e, solidnie, żeby nie było problemu z odbiorem, jak z niektórymi innymi inwestycjami. Ja jeszcze myślę, Panie Przewodniczący, że to, co powiedział Pan Radny Mabłopietok, no żeby jednak ten wniosek poszedł do Pana Burmistrza i ten przetarg został ogłoszony najdalej do wtorku, żeby nie czekać, bo to jest, myślę, wszystko mamy przygotowane, kwestia zmiany jakieś tam korekty dosłownie małej w całym tym przetargu i wstawić to na stronę to jest myślę żaden problem, to jest godzina pracy myślę była informatyka i żebyśmy tutaj jednak tym wnioskiem Pana Burmistrza zmobilizowali, żeby pracownik Urzędu zrobił to w miarę szybko. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Wniosek, wnioski, no ale Pan Góry musi tak zrobić. Nie widzę. Że prostu, e, przechodzimy do punktu czwartego, znaczy też w punkcie trzecim, przepraszam. E, przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2014 na no podstawie obowiązujących przepisów. Uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym e, Przeciw. Dziękuję. Przestrzyma. Dziękuję. Stwierdzam, że nie została podjęta.